Rozdział czwarty Potem widziałem, a oto drzwi otworzone w niebie, a głos pierwszy, który słyszałem, podobny do trąby mówiącej ze mną rzekł Wstąp sam, a pokażę ci rzeczy, które muszą być potem. Natychmiast wtedy byłem zachwycony od ducha A oto stolica była postawiona na niebie, a ktoś na stolicy siedział. A ten, który siedział, spojrzeniem z wyglądu podobny był do kamienia jaspisowego i sardyksowego. I wszędzie wokół stolicy była tęcza, Z wyglądu podobna Szmaragdowi, a wszędzie, około stolicy, było stolic cztery i dwadzieścia, a na stolicach widziałem dwadzieścia i czterech starszych siedzących, obleczonych w szaty białe i mających na głowach swoich korony złote, a z stolicy wychodziły błyskawice i gromy, i głosy, i siedem lamp ognistych gorejących przed stolicą, które są siedmioma duchami bożymi. Było też przed stolicą morze szklane, podobne do kryształu, a w środku, I wszędzie wokół stolicy czworo zwierząt pełnych oczu z przodu i z tyłu. I pierwsze zwierzę było podobne lwowi, a drugie zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę miało oblicze podobne do człowieka a czwarte zwierzę podobne do orła lecącego. A to czworo zwierząt. Każde z nich miało po sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczu. We dnie i w nocy bez przestanku mówiły Święty, święty, święty! Pan! Bóg Wszechmogący, który był i jest i przyjdzie, a gdy te zwierzęta dawały chwałę i cześć i dziękczynienie temu, który siedział na stolicy i żyje na wieki wieków, upadali czterej i dwudziestu starszych przed tym, który siedział na stolicy, i chwałę dawali żyjącemu na wieki wieków i zarzucali korony swoje przed stolicę, mówiąc Godzieneś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, albowiem Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i dla Twojej woli stały się i stworzone są.